To są informacje polskiego Radia 24. Nadciąga załamanie pogody i to będzie temat porannej odprawy w rządowym centrum bezpieczeństwa. Nieustępliwa postawa Iranu bez spełnienia warunków nie będzie bezpośrednich rozmów z Amerykanami. To była nierówna walka o godność. Dziś przypada 83. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Minęła 6. Rafał Boguta. Dzień dobry. Za trzy godziny w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa ma się rozpocząć odprawa poświęcona sytuacji pogodowej w Polsce. W zachodnich województwach prognozowany jest dziś silny deszcz. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka powiedziała, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami mogą mieć one natężenie umiarkowane okresami nawet silne, możliwe są także burze. To ostrzeżenie potrwa od godziny 15 w niedzielę do godziny 15 w poniedziałek i dotyczy województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz części województwa wielkopolskiego. Ostrzeżenie przed opadami pierwszego stopnia zostało wydane natomiast dla części województwa zachodniopomorskiego i jednego z powiatów województwa wielkopolskiego. Do prognozy na dziś powrócimy pod koniec informacji. Teheran nie jest gotowy na bezpośrednie negocjacje pokojowe z USA. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Saeed Khatibzadeh powiedział agencji Associated Press, że przeszkodą są zbyt wysokie żądania Waszyngtonu. Dodał, że strona irańska nie ustąpi w sprawie wzbogaconego uranu. Przedstawiciel rządu w Teheranie stwierdził, że strony utrzymują kontakt, ale Iran oczekuje najpierw sfinalizowania umowy ramowej w sprawie zakończenia wojny i zniesienia sankcji. Z kolei amerykański prezydent Donald Trump informował, że rozmowy Waszyngtonu z Teheranem idą bardzo dobrze. Wczoraj Irańczycy ponownie zamknęli cieśninę Ormus, na to reakcja na trwającą amerykańską blokadę irańskich portów i zapowiedzi Trumpa, że nie zdejmie jej, póki umowa z Irańczykami nie zostanie w 100% sfinalizowana. Strzelanina w Kijowie będzie badana jako akt terrorystyczny, przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Napastnik uzbrojony w karabin zastrzelił pięć osób, a szósta ofiara zmarła w szpitalu. Wśród kilkunastu poszkodowanych w ciężkim stanie jest dziecko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski powiedział, że śledczy badają okoliczności zdarzenia i motywy działania sprawcy. Rani, wiem, że... Wcześniej był już karany. Długo mieszkał w obwodzie donieckim, a urodził się w Rosji. Śledczy ustalają wszystkie możliwe informacje na jego temat oraz motywy jego działania. Każdy szczegół związany z jego pracą ma zostać zweryfikowany. Zabezpieczono urządzenia elektroniczne napastnika, w tym telefon. Analizowane będą wszystkie używane przez niego środki komunikacji. 58-letni napastnik zginął w czasie próby ujęcia go przez funkcjonariuszy. Stanęli do nierównej walki o zachowanie godności. Dziś przypada 83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku 2000 niemieckich żołnierzy wkroczyło do getta, by przystąpić do jego ostatecznej likwidacji. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych bojowników, przypominał na naszej antenie dr Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski. Żydowscy bojowcy w 1943 roku byli bardzo słabo, Wyposażeni, byli często słabo wyszkoleni, nieliczni z nich, jak sądzimy. Nie mamy tutaj żadnych precyzyjnych danych, ale bardzo wielu z tych bojowców pewnie nie miało żadnego przeszkolenia wojskowego, które odebraliby w warunkach cywilnych przed 39. rokiem. Rocznice wybuchu powstania w getcie warszawskim tradycyjnie upamiętni Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, rozdając na ulicach Warszawy żonkile. Dziś ma zostać wręczony 3 milionowy kwiat. Radiowa Jedynka skończyła 100 lat. Z tej okazji w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się, łączący tradycję z nowoczesnością, muzyczny spektakl stulecia Wiek Radia. Reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński zapytał gości wydarzenia o to, z czym kojarzy im się Radiowa Jedynka. Z rzetelnością. Kojarzy mi się oczywiście z sygnałami dnia i z czterema porami roku. Z ciągłością po prostu informacji, z ciągłością pracy. I z w tym sensie, że cały czas po prostu to radio w moim życiu było. Edukacją, to z radiem od zawsze pamiętam. No i wiele różnych takich świetnych audycji. Program Pierwszy Polskiego Radia przede wszystkim kojarzy mi się z tradycją. To jest tak naprawdę symbol. Radio wchodzi w Polsce. W studiu koncertowym Polskiego Radia pod kierownictwem artystycznym Łukasza Luka Rostkowskiego wystąpili Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Krzysztof Cugowski, Paktofonika, Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Bubble Ensemble. To były informacje Polskiego Radia 24. Intensywny deszcz i lokalne burze dziś głównie na zachodzie, a bez opadów tylko na wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 stopni na północy, 17 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Uwaga na lokalne podmuchy porywistego wiatru, zwłaszcza w czasie burz. Klimat Jakość powietrza o poranku jest na ogół umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. Dostateczna jest tylko w Kaliszu, Otwocku, Rybniku, Starachowicach i Wodzisławiu Śląskim. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 5% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu. Klimat Poranek w Polskim Radio 24. No i tak na przekór, nie najlepszej prognozie pogody, a jeszcze te alerty przed nami, taka rada, była nawet kolekcja od Agnieszki Osieckiej. No to proszę, uśmiechnij się. Jedni zbierają znaczki pocztowe, inni ploteczki i cudze grzechy, inni piosenki, wolare, piowe... A ja zbieram uśmiechy. Kto się uśmiechnie do mnie chociaż raz, chociaż dwa. Kto się uśmiechnie do mnie chociaż mało z tego ma. Ze zdziwienia, z roztargnienia, przez pomyłkę, od niechcenia, Kto się uśmiechnie do mnie to dla pani, pana żaden gest. Za to mnie się to opłaca. Każdy uśmiech przyda się. Bo ja zbieram uśmiechy i kolekcję mam. Bo ja zbieram uśmiechy tu i tam. No to chcielibyśmy dołączyć do tej kolekcji Paulina Olak, Patrycja Pindakiewicz, Dawid Twardziak i Wiesław Molak. I chcemy też, a może przede wszystkim zabrać też tam państwa z państwa uśmiechami, ale i z troskami. Dzień dobry. Niech będzie piękny. No to go przedstawne, a właściwie ją. Bo jest niedziela, 19 kwietnia, 109 dzień roku, słońce w znaku barana zeszło o 5.31, a zajdzie dopiero o 19.40, a ten dzień będzie trwał już 14 godzin i dziewięć minut. Teraz życzenia. Dziś imieniny obchodzą Czesław, Czesława, Dionizy, Dionizja, Jerzy, Leon, Leontyna i Tymon. Wszystkiego dobrego także dla tych z Państwa, którzy mają dziś swoje urodziny. I tradycyjnie, ale szczerze życzymy, żeby spełniały się Państwa marzenia. To już wiemy z pewnością, a teraz historia. Był taki dzień, nie zawsze niedziela, ale było tak. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Jeśli nam pomożecie, to... A My naród. We the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 19 kwietnia w roku 1809 wojska polskie stoczyły bitwę pod Raszynem. Przeciwko 25-tysięcznej armii austriackiej książę Józef Poniatowski wystawił zaledwie 12 tysięcy wojska. Jednak bitwy nie przegrał. Rezultat działań artyleryjskich był dla Austriaków wstrząsający. Zostali zmasakrowani i cofnęli się, mówił dr Krzysztof Bauer. W bitwie poległ pisarz Cyprian Godebski. Zasłynął jako autor wiersza do Legionów Polskich. 120 lat temu zginął w wypadku profesor Pierre Curie, francuski fizyk, który wraz z żoną Marią Skłodowską był jednym z pionierów nauki o promieniu twórczości. Ich jedynym życiowym celem są badania naukowe. Maria, obrawszy za temat swojej pracy doktorskiej badania nad promieniowaniem uranu, wykryła, że i inne pierwiastki emitują podobne promienie. Piotr Curie zrozumiał doniosłość jej odkrycia, przerywa więc swoje badania, by pomóc żonie. Odtąd siły są zdwojone. Wspólnie pracują wilgotne laboratorium, poszukując nieznanych pierwiastków i odtąd w dziele małżonków Curie niemożliwe będzie wyodrębnienie udziału Piotra i Marii. Dziedzictwo Piotra i Marii kontynuowała ich córka Irena, która również zdobyła Nagrodę Nobla. W roku 1934 urodził się aktor i artysta kabaretowy Jan Kobuszewski. Dużą popularność przyniosły mu występy w telewizyjnym kabarecie Olgi Lipińskiej, a także charakterystyczne role epizodyczne w wielu filmach i serialach. Ja to kiedyś byłem talentem, proszę pana. Mówi panu coś takie nazwisko? Zbisław Krzyszkowiak? Tak, ta, rzeczywiście. No ja proszę pana na Krajowych Mistrzostwach Białymstoku juniorów, to ja z nim biegałem. Rozmawiał z tytułowym czterdziestolatkiem w serialu Jerzego Gruzy. Występował także w kabarecie Dudek, prowadzonym przez Edwarda Dziewońskiego. 90 lat temu na Placu Krasińskich w Warszawie odsłonięto pomnik Jana Kilińskiego z zawodu szewca, który stanął na czele insurekcji warszawskiej. Przyczynił się do przyspieszenia wybuchu insurekcji w Warszawie, ponieważ miał informacje o przygotowaniach Rosjan do przeprowadzenia pacyfikacji miasta podczas rezurekcji wielkanocnej. Odegrał wybitną rolę jako przywódca ludu warszawskiego, zagrzewając osobistym przykładem do udziału w powstaniu. Przybliżała dr Maria Czeppe. 19 kwietnia 1940. 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Pod dowództwem najpierw Mordechaja Anielewicza, a później Marka Edelmana. Była to próba powstrzymania ostatecznej likwidacji getta, rozpoczętej przez Niemców kilka miesięcy wcześniej. Strona hitlerowska przygotowująca działania policyjne w getcie wiosną 1943 roku nie doceniała rozmiaru tych zmian psychicznych, jakie zaszły w środowisku Żydów warszawskich. Gdy więc w poniedziałek Wielkiego Tygodnia 16 oficerów i 800 50 żołnierzy Waffen SS przy wsparciu siłami artyleryjskimi Wehrmachtu wkroczyło do getta. To grupy bojowe żydowskiej organizacji obrzuciły napastników granatami i butelkami zapalającymi. Przypomniał profesor Władysław Bartoszewski. W piątą rocznicę wybuchu zrywu odsłonięto pomnik bohaterów getta. Natomiast podczas obchodów 70. rocznicy wybuchu powstania otwarto dla publiczności Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W roku 1943 urodził się malarz i grafik Edward Dwórnik. Jego dorobek obejmował ponad 3,5 tysiące obrazów oraz 10 tysięcy rysunków. Każdy świadomy człowiek, artysta wie, w jakim tworzywie się porusza, w jakiej sytuacji żyje i może sobie powiedzieć, że teraz jest tak, że mój obraz musi być dziki. Tłumaczył dla Polskiego Radia. 55 lat temu ukazał się album LA Woman zespołu The Doors. Jest to ostatnia płyta tego zespołu nagrana z wokalistą i frontmanem Jimem Morrisonem, który zmarł w lipcu tego samego roku. Album kończy prawdopodobnie najbardziej znany utwór grupy, czyli Riders on the Storm. Legenda głosi, że po wyjściu ze studia po tej sesji koledzy z zespołu nigdy więcej nie widzieli żywego Morrisona. W roku 1988 zmarł poeta i satyryk Jonasz Kofta. Był autorem tekstów do wielu polskich przebojów, między innymi Pamiętajcie o ogrodach, Radość o poranku czy Wakacje z blondynką. To była blondynka, ten kolor włosów tak złą. Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. godzina. godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na twarzy koloru Kalendarium historyczne. I na razie tyle przypominania. Warto wiedzieć. Ta historia z pewnością przyda się. Bo przecież lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Nieprawdaż? Te dźwięki i historie wybrali dla nas Blanka Pietrzak i Szczepan Pawłosek ze stuletniego archiwum Polskiego Radia. Bezcenne to wszystko. I pewnie jedno z niewielu na świecie. No to teraz, teraźniejszość. Zmiana klimatu. Patryk Michalski, dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj bohaterką naszej audycji będzie woda, bo też o wodzie w różnych kontekstach rozmawialiśmy w tym tygodniu w zmianie klimatu. Czas na przypomnienie najciekawszych fragmentów. A tej wody mamy niestety coraz mniej. Obecna wiosna pokazuje nam to dobitnie. Już w tej chwili susza w Polsce jest największa w Europie. Zmiana klimatu powoduje, że długie okresy bez deszczu są przerywane krótkimi, ale bardzo intensywnymi opadami. A to z kolei stwarza kolejne zagrożenie. Powodzie błyskawiczne. Z racji tego, że to często zjawiska nieprzewidywalne, trudno się do nich przygotować, ale naukowcy z Polski i Słowacji próbują i stworzyli projekt FLOPRES. To system wczesnego ostrzegania na wybranych rzekach tych obu krajów zlokalizowany w najbardziej zagrożonych terenach górskich. Więcej o nim w rozmowie z Martą Hoppe opowiedział Maciej Wrona ze spółki Meteo. Projekt Flopres stara się swoim zakresem e, wspomagać no jak najszerzej e, proces e, przeciwdziałania negatywnym skutkom powodzi błyskawicznych, szczególnie w obszarach górskich. E,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 który jest opracowany w ramach tego projektu, realizuje to w dwóch obszarach. Pierwszy, to tak jak pani redaktor powiedziała, to jest przewidywanie. Drugi to jest planowanie. Już pokrótce szybko powiem, czym one się różnią i charakteryzują. Ten pierwszy związany z ostrzeganiem, on wykorzystuje prognozy numeryczne pogody, dane radarowe, różnego rodzaju e, informacje e, środowiskowe po to, żeby w horyzoncie 72 godzin no i potem w horyzoncie 12-godzinnym e, odpowiednim użytkownikom docelowym dać odpowiednią informację e, z wyprzedzeniem o prawdopodobieństwie wystąpienia e, właśnie takiego e, Zjawiska. Takiego zjawiska, czyli taki alert RCB trochę, który znamy z też wysyłanych do nas na przykład, że będzie silnie wiało albo coś się może dziać. Dokładnie tak, natomiast w zdecydowanie mniejszej skali, bo w ogóle temat powodzi błyskawicznych też wynika trochę z tego, że do tej pory nie mieliśmy dostępu do narzędzi, które w efektywny sposób dawałyby nam możliwość monitorowania tego zjawiska. No do tej pory czujniki, czy powiedzmy ta szczególna atencja była po, położona na e, dużych rzekach, tam gdzie jest szerokie koryto, tam gdzie te zniszczenia powiedzmy mogą być największe. Natomiast wszędzie tam, gdzie są mniejsze cieki albo ich nie ma wtedy, kiedy nie pada deszcz, no to nikt tego... Nie, nie monitorował, ma... specjalnie się tym nie przejmował. Dokładnie. To oczywiście ze względu na koszty i, i, i całą logistykę, no ale przede wszystkim tutaj koszty odgrywają kluczową rolę. My w w tym obszarze w projekcie zaproponowaliśmy inne podejście, które obejmuje wykorzystanie rozproszonej sieci czujników w technologii IoT, które w sposób bezprzewodowy w komunikacji poprzez stację GPRS albo w przypadku sytuacji kryzysowej poprzez łączność satelitarną w trybie ciągłym monitorują sytuację. Jeżeli nic się nie dzieje, no to one sobie są w trybie czuwania, oszczędzają baterie. Bateria wystarcza na 5 do 10 lat działania. Jeżeli coś się dzieje, no to one zwiększają częstotliwość pomiaru i e, dają tą precyzyjną informację. Czyli nowa technologia tutaj bardzo przydatna. Zdecydowanie, no bo przez dwa lata projektu zainstalowaliśmy e, na obszarze testowym w gminie Zielonki po stronie polskiej. i Na Słowacji na Słowacji, tak także w dwóch, w dwóch punktach testowych, ponad 200 czujników, które w trybie ciągłym cały czas dają nam tą informację zasilającą system alertowy. Czujniki są wykorzystywane przede wszystkim na tym ostatnim etapie alertowania, kiedy no, w perspektywie 12 godzin wiemy, że ten opad będzie miał miejsce, wiemy w którym miejscu, mamy oszacowane prawdopodobieństwo na poziomie wysokim, wiemy, że ryzyko zalania jest wysokie, no i to narzędzie daje nam te powiedzmy 60 minut, tak, półtorej godziny, pół godziny. Przewagi. Przewagi, żeby powiedzieć, że no to już jest jakby ostatni dzwonek, tak, ta woda leci, no i ratuj się kto może, mówiąc kolokwialnie. Natomiast to jest ten ostatni, tak, ostatni etap alertowania. My wiemy, że coś się będzie działo z wyprzedzeniem 72 godzin. Czyli też można ostrzec 72 godziny przed, ale czy można zapobiec, skoro wiemy, że będzie padać, no ale nikt nie będzie teraz, oczywiście jakie jest powód, to wały się wzmacnia yy, nawet w czasie tego deszczu w, na ostatnią chwilę yy, sprawdza się, czy, czy nie pękną, czy nie przeciekają. Natomiast co to, to da, żeby zapobiec? Bo możemy oczywiście ostrzec, ale zapobiec. Oczywiście, no więc yy, w kwestii zapobiegania więcej funkcjonalności ma ten drugi moduł, który jest realizowany w ramach projektu, moduł ekspercki. Moduł ekspercki jest narzędziem dla planistów, dla osób, które zajmują się zagospodarowaniem przestrzennym w obrębie danej zlewni. I narzędzie to umożliwia przeprowadzenie symulacji, która pokazuje jak będzie się zmieniała sytuacja powodziowa, jeżeli zmienią się warunki powiedzmy hydrologiczne, dobudujemy jakiś zbiornik, czy na przykład wytniemy drzewa tak, na jakimś zboczu. Bo te wszystkie algorytmy, które są wykorzystane w tym systemie uwzględniają oczywiście numeryczny model terenu, pokrycia terenu, rodzaj gleby i tak dalej, tak żeby można było oszacować te chociażby parametry prędkości, z jaką ta woda będzie po danym typie zbocza się przemieszczała. Pierwsze gminy na południu Polski już korzystają z nowego systemu i integrują z nim swoje systemy ostrzegania, a twórcy systemu Flopress planują zapewnić jego pełną funkcjonalność w czerwcu. Naszym naturalnym sprzymierzeńcem w walce z suszą, ale też z nadmiarem wody są z kolei torfowiska. W ujęciu botanicznym to osiedliska, które gromadzą materię organiczną, a także pochłaniają dwutlenek węgla gromadzący się w atmosferze. By zapewniały nam te funkcje, potrzebują jednak stałego dostępu do wody. Niestety przez wiele lat tereny takie osuszano, kopano rowy melioracyjne i obniżano poziom wód gruntowych. Pora to zmienić, stwierdzili naukowcy z Poznania. O szczegółach projektu Marta Hoppe rozmawiała z profesorem Mariuszem Lamentowiczem, kierownikiem Pracowni Ekologii Zmian Klimatu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Można powiedzieć, że cały świat nieco zmaga się z tym problemem.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 które są w nim zgromadzone. A na koniec przypominam, że wszystkie nasze audycje dostępne są także w formie podcastu Zmiana Klimatu na stronie polskieradio.pl. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski. Taki mamy klimat.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 i kolejne informacje o poranku. Za kilka miesięcy obejmie funkcję wojskowego przedstawiciela Polski przy komitetach NATO i Unii Europejskiej. To generał Piotr Błazeusz, doradca szefa sztabu generalnego, opowie o swoim e, nowym stanowisku, kluczowych wyzwaniach bezpieczeństwa NATO oraz oczekiwaniach wobec najbliższego szczytu sojuszu. E, a z generałem rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.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 jakby wklejenie w to, co dzieje się teraz? Tak, no, na tym polega e, nasza służba i kariera, że e, ta suma naszych doświadczeń e, i wiedzy e, pomaga nam funkcjonowanie na różnych stanowiskach. E, pomimo tego, że Sojusz się zmienia, adoptuje, e, to e, jednak idzie to w, w, w dobrym kierunku. Jest to trudne, e, bo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 wykorzystuje nasze, czy traktuje nasze systemy demokratyczne jako słabości, które może eksplorować i to robi. Z generałem Piotrem Błazeuszem rozmawiała Agnieszka Droszkiewicz. Polityka, polityka, politycy, walka, przesilenie, stowarzyszenie, czyli co się dzieje. Poniedziałek ma dojść do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem tej partii Mateuszem Morawieckim. Były premier, wbrew zaleceniom kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, powołał do życia stowarzyszenie, które uznano za konkurencyjne wobec... Ugrupowania. O tym jaki może być rozwój całej tej sytuacji mówiła na naszej antenie prezenterka TVP Info Anna Łubian-Halicka, a pytał Paweł Zieliński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 Pełnić kimkolwiek na pewno prawej i Sprawiedliwość by tutaj takiego problemu nie miało. Natomiast odejście tych twarzy prawej Sprawiedliwości mogłoby być problemem. I dlatego mi się wydaje, że to, to, to się rozmyje. Poniedziałek być może będzie jakaś trudna rozmowa, dyscyplinująca, ale ani dla frakcji Mateusza Marawieckiego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 on owszem jest marginalizowany, on już nie ma takiego słuchu politycznego. Um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 Polityka, polityka, politycy, politycy, walka, przesilenie, stowarzyszenie. Czyli co się dzieje? Będziemy wracali do tego wszystkiego w niedzielny poranek. Z Anną Łubin-Halicką rozmawiał Paweł Zieliński.